Wibracja 110, wysokiej wibracje. Przybij piątkę. Przybij ze mną piątkę. Nie uśmiechaj się, tylko zrób to. Dłonią w powietrze. Wzniosłeś swoje wibracje naprawdę wysoko. Mam nadzieję, że stałeś się ekspresją swojej duszy i najlepszym światłem, jakim możesz w tej chwili być. Teraz aniołowie gromadzą się dookoła ciebie i celebrują zmiany poczynione przez ciebie w życiu. Synchronizowałeś swoje takry, połączyłeś się ze wszechświatem, odrzuciłeś wszelką negatywność i nadajesz na wysokich falach. Jesteś świetny. Wibracja na dziś. Moje wibracje znajdują się na wysokim poziomie. Przemieściłem się o całą oktawę. Jestem połączony z najwyższym źródłem. W niebo wstąpieni mistrzowie i święci przewodnicy są teraz ze mną. Krążę po mojej drodze, czując przewodnictwo i połączenie. Wspaniale jest być połączonym. Zostałem do tego stworzony. Podziel się wibracją, nie kroczę zwyczajnie po mojej ścieżce, tańczę.